Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu uzyskał zgodę na przeszczepianie nerek od żywych dawców, także tych niespokrewnionych. Jak zaznaczała profesor Dorota Kamińska to istotna zmiana, bo w Polsce przeszczepy od żywych dawców stanowią tylko 5% wszystkich transplantacji nerek.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 Polskim Radiu 24 Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24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 no, To miało też trochę taką funkcję y, także spatania tych ludzi, bo oczywiście kolędnikami byli przeważnie mężczyźni y, i, i tym chętniej wchodzili do domów, im więcej panien tam było y, na wydaniu.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 Yy, więc także był to czas, kiedy można było wreszcie nabrać trochę oddechu i wreszcie się pobawić yy, i ten wielkanocny poniedziałek yy, rzeczywiście temu służył.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 Czasem myślę o osobach, które potrzebują pomocy, a nie są w stanie o nią poprosić, a co więcej nie sprawiają wrażenia osób, którym trzeba pomagać. Często Pani spotyka takie osoby? Tak, bardzo dużo osób ma rzeczywiście poważny problem z tym, żeby o tę pomoc poprosić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 Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w Zakładce Podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska. Autopromocja.